radiowego magazynu Posiadłość. Wiadomości z rynku nieruchomości. Nabywcy powtarzający zakupy stają przed wyzwaniami, tak twierdzi Feny May. Ostatnia analiza przeprowadzona przez giganta hipotecznego Fannie Mae wykazuje, iż liczba kupujących, powtarzających zakupy właścicieli domów, którzy zwykle sprzedają jeden dom i kupują kolejny, zmniejszyła się o 40% w ciągu 12 lat, od 2002 do 2014 roku. W komentarzu opublikowanym na stronie internetową Fannie Mae, wiceprezes do spraw polityki udzielania kredytów na domy jednorodzinne twierdzi, że główną tego przyczyną nie jest zdolność kredytowanych nabywców, a raczej niski kapitał własny w ich domach. Jednym z możliwych rozwiązań jest przekształcenie przez takich właścicieli pierwszego domu pod wynajem, aby mogli przeprowadzić się do następnej nieruchomości. Dodaje on również, że Fannie Mae zaktualizowało wytyczne dla sprzedających celem ułatwienia zakupu nowego domu, gdy ci są w trakcie zmieniania głównego miejsca zamieszkania na nieruchomość przynoszącą dochody. Ceny domów osiągają szczytowe poziomy na głównych rynkach. W większych miastach w całym kraju ceny domów osiągają rekordowe poziomy. Strona zajmująca się zbieraniem i analizą danych o rynku nieruchomości Realty Track przyjrzała się prawie 100 największym miastom w Stanach Zjednoczonych. Okazało się, że ceny domów w ponad 1 trzeciej z nich osiągnęły rekordowo wysokie poziomy. Założyciel firmy inwestycyjnej w nieruchomości skomentował na kanale Bloomberg News wzrost wartości domów na głównych rynkach i znacząco podkreślił, że wszystkie nieruchomości są lokalne. Raport Realty Track z października pokazuje, iż średnia cena domów jednorodzinnych i kondominiów wzrosła o 10% w 94 badanych największych obszarach metropolitarnych w porównaniu do roku poprzedniego. Zwycięstwo rynku nieruchomości na Kapitolu. Jeszcze przed jej uchwaleniem przez kongres, ostatni projekt ustawy transportowej został pomyślnie pozbawiony niebezpiecznego zapisu, który mógłby spowodować, że uzyskanie kredytu hipotecznego stałoby się dla nabywców domów droższe. Magazyn Realtor donosi, iż Narodowy Związek Agentów Realnościowych zmobilizował prawie 200 tysięcy pośredników nieruchomości do poparcia właścicieli domów w całym kraju. Przepis ten obligował gigantów hipotecznych Fannie Mae and Freddie Mac do partycypowania w kosztach projektu ustawy transportowej poprzez podniesienie opłat konsumentów. Związek Realnościowców argumentował, iż propozycja ta stanowiłaby niesprawiedliwe obciążenie dla zdolności nabywców do otrzymania kredytu hipotecznego. Quicken Loans może zrezygnować z pożyczek FHA. Quicken może przestać udzielać kredytów zabezpieczonych przez FHA z powodu braku porozumienia z Federalną Agencją w sprawie kredytów, ze spłatą których zalegają kredytobiorcy. Jak donosi Reuters News Service, Quicken Loans, które udzieliło 6% wszystkich pożyczek zabezpieczonych przez FHA w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2015 roku, planuje zakończyć swój udział w programie. FHA gwarantuje niskie wkłady własne, co ułatwia kupującym uzyskanie kredytu hipotecznego. Jeśli pożyczkodawca nie przestrzega wytycznych programu FHA, wówczas nie ma on prawa do zwrotu kosztów gwarantowanego przez agencję na pokrycie strat z tytułu zaległości w spłacie kredytu. Quicken twierdzi, że FHA wykorzystywało drobne i nieumyślne błędy, aby wykręcić się od pokrywania niespłacanych zobowiązań kredytowych. Departament Sprawiedliwości odpowiedział mówiąc, że Quicken promuje kulturę, która ceni zyski ponad przestrzeganie wytycznych. Obie strony złożyły przeciwko sobie pozwy. Czołowe rynki 2016 roku. Patrząc w przyszłość na rok 2016, Realtor.com wytypowało rynki nieruchomości, które warto obserwować. Miejsce pierwsze wśród najlepszej piątki zajmuje Providence w stanie Rhode Island. Na pozycji drugiej znajdują się wrota do zachodu, St. Louis w stanie Missouri. Dalej Atlanta, Sacramento i San Diego. Odpowiednio na miejscu piątym, czwartym i trzecim. Oczekuje się, że miasta te prześcigną ogólny rynek, ponieważ dopiero zaczynają odczuwać skutki ożywienia gospodarczego, a to czyni je w nowym roku atrakcyjnymi pod względem inwestycyjnym. Jeżeli myślisz o sprzedaży swojego domu, pomyśl o nas.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 Radio 10.30 AM nabiera nowej mocy. Nowa częstotliwość, ten sam profesjonalizm. 1300 AM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 Chcę kupić dom. Hmm, lecz gdzie? Już wiem. www.posiadłość.com. Szukasz okazji? Mamy budynki domy kondominia. Star Realtors to realnościowa maszyna. Oto nasze najnowsze propozycje. Mont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 Wskażemy Ci bezpieczną drogę do Klausingu. Zadzwoń teraz. 8476474000. W internecie posiadłość.com Bezpieczna droga do Klausingu. Tom Dudziński. 8476474000. 8476474000. Posiadłość.com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 Szukasz domu? Nie trać czasu! www.posiadność.com Wiadomości z rynku nieruchomości Najlepszy sezon na zakup domu To najpiękniejszy czas w roku na zakup domu Główny ekonomista Narodowego Związku Realnościowców, piszący dla magazynu Forbes, twierdzi, iż milion nabywców, którzy kupują domy w listopadzie lub grudniu, otrzymuje świetne oferty cenowe. Patrząc na ceny sprzedaży domów w ciągu ostatnich pięciu lat, mówi on, że sprzedaże, które dochodzą do skutku w styczniu, oferują kupującym najlepsze zniżki. Wzrost oprocentowania kredytów hipotecznych Zarząd rezerwy federalnej spotkał się w środę i zdecydował o podniesieniu referencyjnej stopy procentowej o 0,25% lub 1/4% jak kto woli. The New York Times donosi, iż przewodnicząca rezerwy federalnej Janet Yellen zradziła, iż w środę rezerwa federalna zaczęła realizować plan, który doprowadzi do podwyższenia stóp procentowych po siedmiu latach polityki, która utrzymywała je na historycznie niskich poziomach. Co to oznacza dla nieruchomości? Wells Fargo, największy kredytodawca hipoteczny w Stanach Zjednoczonych, rozmawiał na ten temat z Fax Business News. Przewodniczący, dyrektor generalny i prezes Wells Fargo odrzucił wszelkie obawy związane z negatywnym wpływem na sprzedaż domów. Jest on zdania, iż stopy procentowe mogą pójść w górę nawet o cały punkt procentowy, nie wyrządzając jednocześnie szkody rynkowi hipotecznemu. The Times przewiduje, że od teraz kolejne podwyżki stóp ze strony rezerwy federalnej będą następować stopniowo, a nie nagle.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 Części pierwszej. Na drugą odsłonę programu zapraszamy za kilka minut. Witamy w drugiej odsłonie magazynu radiowego Posiadłość. Zapraszamy. Wiadomości z rynku nieruchomości. Miasto na sprzedaż. Chcesz kupić dom, a co powiesz na całe miasto? The Rapid City Journal donosi, że miasto Sweat w Dakocie Południowej trafiło z powrotem na rynek agent nieruchomości, Stacey Montgomery, powiedziała gazecie, że po tym jak poprzedni właściciel nie wywiązał się ze zobowiązań kredytowych związanych z zakupionym przez niego sześcioakrowym miastem, czyli około 2,5 polskiego hektara, sweat znowu trafiło na rynek, ale tym razem już za kwotę mniejszą niż wcześniejsze 400 tysięcy dolarów. Za 250 tysięcy szczęśliwy nabywca stanie się właścicielem całego miasta wraz z tawerną i nawiedzającą Domem, zlokalizowanego w odległości 60 mil na południe od Parku Narodowego Bedlands. Wojskowi stanowią ponad jedną piątą wszystkich nabywców domów. Według najnowszego profilu kupujących i sprzedających, przygotowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Pośredników Handlu Nieruchomościami, ponad jedna piąta wszystkich nabywców domów w tym roku to albo czynni, albo emerytowani członkowie Sił Zbrojnych USA. Zdecydowana większość wybrała dom jednorodzinny, za który zapłacili prawie taką samą kwotę, co nabywcy niezwiązani z armią, czyli średnio 223 tysiące dolarów. Ale nabywcy wojskowi, częściej niż ci spoza armii, kupują domy wielopokoleniowe i o większej powierzchni mieszkalnej. Kolory roku 2016 będzie rokiem harmonii i wewnętrznego spokoju, przynajmniej według kolorystyki. Penton, firma wyznaczająca standardy w zakresie kolorów z usług, której korzysta branża projektowa, ogłosiła Serenity, który przywołuje na myśl jasne niebo oraz Rose Quartz, cieplejszy odcień różu, kolorami 2016 roku. Jak przekonuje Penton, połączenie tych dwóch odcieni w domu zapewni spokój i relaks w nowym roku.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 957 7300 10.30 na fali 13.00 AM Podwójna moc energii. Słuchacie radiowego magazynu Osiadłość Szukasz okazji? Mamy domy, domki, kondominia. Star Realtors to realnościowa maszyna. Oto nasze najnowsze oferty. Szamburg. Sześciopokojowy, trzy dom parterowy. Półtorej łazienki. Kominek w salonie. Garaż na jeden samochód. Wystarczy 6-300 wkładów własnego, a rata pożyczki wyniesie jedyne 830 dolarów miesięcznie.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 AM 10:30 WNVR Vernon Hills, Chicago. And AM 13:00 WRDZ Lagrange, Chicago. Polska Radio, Chicago. Postanowienia noworoczne sprzedawców. Czy jesteś jednym z tych właścicieli domów, których kusi przeprowadzka, ale nie jesteś pewien, czy to właściwy czas na sprzedaż domu? A może czekasz, aż Twój dom zyska więcej na wartości? Może zastanawiasz się nad czymś mniejszym lub większym? Niezależnie od powodów, dla których chcesz się przeprowadzić, 2016 może być tym rokiem, aby sprzedać dom. Oczywiście to już prawie nowy rok i teraz właśnie jest czas na planowanie, więc zacznijmy od pięciu noworocznych postanowień dla sprzedawców, które mogą sprawić, że w nadchodzącym roku będziesz mieć powód do świętowania. Jeśli czujesz, że nie wiesz od czego zacząć, to spodoba Ci się nasze pierwsze noworoczne postanowienie. Zacznij szukać pośrednika nieruchomości. Najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić jako sprzedawca, jest wybrać odpowiedniego agenta, który zajmie się sprzedażą Twojej nieruchomości. Słuchaj tych specjalistów uważnie. Bardzo dobrze znają Twój lokalny rynek i mogą udzielić Ci cennych porad na temat tego, co zrobić, aby Twój dom był atrakcyjny dla kupujących, jak go wycenić i jak mogą negocjować w Twoim imieniu. Porozmawiaj z przedstawicielem Illinois Star Realtors, dzwoniąc do nas pod numer 847 647 4 i 3 0. 847 647 4000. Drugie postanowienie noworoczne zakłada odrobienie pracy domowej. Będą nią nowo wybudowane domy i od sprzedaży w Twoim przedziale cenowym lub okolicy, więc warto zobaczyć, jak prezentujesz się na ich tle. Musisz również przyznać, że odwiedzanie nowych domów modelowych lub domów otwartych, aby zobaczyć, jak urządzili się sąsiedzi, to całkiem fajna zabawa. I pamiętaj, aby podczas zwiedzania robić notatki. Porównaj te domy i ich ceny wywoławcze z tym, co oferujesz i jakiej kwoty żądasz za swój dom, ponieważ pomoże Ci to uzasadnić Twoją cenę wywoławczą. Postanowienie numer 3 to świetne. Na kontynuacja numeru kontynuacja 2. Zacznij dokonywać napraw i ulepszeń w domu, aby był on gotowy, gdy będziesz chciał wystawić go na sprzedaż. Mamy na myśli wszystkie te drobne prace w domu, którymi nigdy nie masz czasu się zająć. Teraz jest właśnie odpowiednia chwila, aby się za nie zabrać, żebyś nie musiał robić wszystkiego w pośpiechu, gdy będziesz gotowy wystawić swój dom na sprzedaż. Porozmawiaj o tym ze swoim agentem, a on na pewno będzie w stanie Ci coś podpowiedzieć. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nie chcesz niepotrzebnie wydawać pieniędzy na dom tuż przed jego sprzedażą. Mamy jednak nadzieję, że sprawdzając konkurencję wpadniesz na jakiś pomysł, który pozwoli Ci wyróżnić się z tłumu. Proste rzeczy jak wymiana żarówek na takie, które będą dawać jaśniejsze światło lub wymiana klamek od drzwi i uchwytów od szuflad na bardziej nowoczesne mogą zrobić na kupującym lepsze pierwsze wrażenie. I jeszcze jedno – nowe włączniki światła i gniazdka. Takie zmiany robią ogromną różnicę, a kosztują zaledwie kilka dolarów. Nasze czwarte postanowienie noworoczne. Uporządkuj swoje finanse, abyś był gotów na nadchodzącą przeprowadzkę. Możesz myśleć, że to kupujący muszą przygotować się finansowo, ale zastanów się. Sprzedając swój dom prawdopodobnie będziesz musiał kupić inny. Tak więc nadszedł czas zająć się swoim budżetem i dokumentami, abyś mógł podjąć decyzję dotyczącą przeprowadzki. Wyciągnij dokumenty hipoteczne lub sprawdź je online i dowiedz się, jaka jest szacunkowa kwota spłaty Twojego kredytu. Pośrednik przygotuje dla Ciebie porównawczą analizę rynku, aby pomóc Ci określić cenę wywoławczą za dom. Otrzymasz od niego także informacje o szacowanych wydatkach, która pokaże Ci Twój potencjalny zysk po zapłacie Twojej części kosztów zamknięcia transakcji. Teraz jest dobry moment, aby porozmawiać z kredytodawcą na temat dostępnych opcji finansowania Twojego kolejnego domu i zdecydować, czy najpierw chcesz sprzedać swój dom, czy kupić kolejny lub, jeśli jesteś sprytny i masz szczęście, zrobić jedno i drugie w tym samym czasie. Wszystkie te decyzje zależą od lokalnych warunków rynkowych. No dobrze, pora na postanowienie numer 5. Spraw, aby ten proces sprzedaży był tak prosty dla wszystkich, jak to tylko możliwe. Niech prezentowanie Twojego domu potencjalnym nabywcom będzie przyjemnym i łatwym zadaniem. Utrzymuj w nim porządek każdego dnia. Słuchaj opinii pośrednika i innych agentów, którzy mówią, co im się podoba, a co nie. Bądź elastyczny. Staraj się nie przesadzać i sprawiać, że każda poruszona kwestia będzie stanowić potencjalny powód do zerwania transakcji. Dowiedz się, co jest ważne, np. cena i postaw na swoim ale miej także świadomość tego, co nie jest aż tak istotne jak na przykład data zamknięcia transakcji i bądź gotów zgodzić się na pewne warunki drugiej strony. I oto mamy pięć postanowień, które miejmy nadzieję, że pomogą Ci z powodzeniem sprzedać dom w 2016 roku. Pamiętaj, skontaktuj się z naszym biurem, napraw i przygotuj swój dom, uporządkuj finanse i spraw, aby cały ten proces był łatwy dla każdego. Jeśli kiedykolwiek sprzedałeś swój dom, to wiesz, że oznacza to dużo pracy, ale na pewno sobie poradzisz. Co więcej, sprzedaż domu w nowym roku to ważny cel. To coś więcej niż tylko duża transakcja finansowa. Sprzedaż obecnego domu pozwoli Tobie i Twojej rodzinie rozpocząć następny rozdział w Waszym życiu. I niezależnie od tego, co to dla Ciebie oznacza, my wszyscy w Illinois Star Realtors życzymy Ci wszystkiego najlepszego w nadchodzącym roku. Jeżeli myślisz o sprzedaży swojego domu, pomyśl o nas.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 Teraz porozmawiamy o tym, czego Ty chcesz w nowym roku. Czy planujesz zakup nowego domu? Czy masz zamiar go sprzedać? A może jedno i drugie? Jeśli tak, to gratulacje. To świetny cel na ten nowy rok. Aby Ci pomóc, użyjemy sprawdzonej techniki, którą stosują wszyscy, gdy wyznaczają sobie wielkie cele w nowym roku. Przedstawiamy pięć postanowień noworocznych dla każdego, kto planuje zakup domu. Postanowienie numer jeden. Zacznij oszczędzać i przestań pożyczać. Brzmi dość banalnie, ale to prawda. Im więcej pieniędzy zaoszczędzisz i im mniej masz długów, tym większe szanse na zdobycie wymarzonego domu. Będziesz potrzebował sporo gotówki na wkład własny i pokrycie kosztów zamknięcia transakcji. Tak więc zrób wszystko, co w Twojej mocy, aby odłożyć ją teraz. Pamiętaj również, musisz zmniejszyć to zadłużenie. Spłać jak najwięcej, a jeśli nie masz długu, to świetnie ale też nie zaciągaj nowego. To nie jest odpowiedni czas na wymianę samochodu. Poczekaj z tym, aż kupisz dom. Postanowienie numer dwa. Porozmawiaj z jednym z naszych agentów. Pomoże Ci on z noworocznym postanowieniem numer trzy. Rozmową z kredytodawcą. Wiemy, co myślisz. Dlaczego niby miałbym potrzebować kredytodawcy, jeśli nawet jeszcze nie znalazłem domu, który chciałbym kupić? No cóż, to dlatego, że musisz wiedzieć na co możesz sobie pozwolić, a pożyczkodawca wskaże Ci właściwy przedział cenowy. Podpowie również na jaki wkład własny Cię stać i pomoże podjąć kroki, które zapewnią, że zostaniesz wstępnie zatwierdzony jako kredytobiorca. Taka osoba będzie ważną częścią Twojego zespołu w 2016 roku. Czwarte postanowienie. Stwórz listę swoich nowych priorytetów związanych z domem. Potrzebujesz trzech sypialni? Czy nie ma to znaczenia? Potrzebujesz garażu? Czy nie? Jak blisko pracy chcesz mieszkać? I czy mógłby Cię zainteresować dom z jedną, czy też dwiema łazienkami? Musisz przemyśleć różnego rodzaju kryteria od sypialni, przez piwnice, kuchnię, po dojazdy do pracy. Zrób listę priorytetów począwszy od muszę mieć po dobrze byłoby mieć. Taka jasność naprawdę pomoże Ci, gdy zaczniesz szukać domu. No i przyszedł czas na numer 5. Zapytaj swojego agenta o ciekawe lokalizacje. Różne dzielnice mają różne rodzaje domów, różne parki i szlaki. Różne restauracje i różne sklepy. Przeprowadź więc pewne rozeznanie terenu pod kątem tego, gdzie chciałbyś mieszkać. Poszperaj w internecie, ale wybierz się też na przejażdżkę samochodem i posprawdzaj na własną rękę. Gdy zauważysz miejsce, które Ci się spodoba, poproś pośrednika, by wyszukał w tej okolicy domy na sprzedaż w Twoim przedziale cenowym i razem zacznijcie otwierać niektóre drzwi. I to już wszystko. Pięć postanowień, które dobrze Cię przygotują do zakupu nowego domu w 2016 roku. Pamiętaj, zacznij oszczędzać! Zadzwoń do nas pod numer 847. 647-4000 Porozmawiaj z kredytodawcą. Zrób listę priorytetów dla swojego nowego domu, a na koniec wybierz okolice, w której chcesz mieszkać. To świetny start w 2016 rok, który pozwoli Ci osiągnąć jeden z najwspanialszych celów, jakie ktokolwiek może kiedykolwiek mieć posiadania własnego domu. I czy może być lepszy sposób na uczczenie nadchodzącego nowego roku? Na pewno nie.